Nowiny 25 tygodnia 2013 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. I za chwilę zapraszamy. Cześć Cię Marku, w studio, dzisiaj w takim nietypowym miejscu, bo jesteśmy na Politechnice Warszawskiej w gmachu fizyki. Chyba pierwszy raz tutaj yy, jesteś? By, miałem okazję tu być, bo kiedyś studiowałem przez rok ochrony przyrody. Także Aha, i tutaj tu tak? Kiedy, yy, znaczy tutaj byłem tylko jakoś tak przelotem. No mi się ten budynek kojarzy z dzieciństwem, bo, bo tutaj mój tata pracuje od lat 60. Mhm. właściwie ubiegłego stulecia, można powiedzieć. Przychodziłem tutaj jako małe dziecko. Tutaj się spotkałem z, z pierwszym komputerem, który widziałem. Tata mi pokazywał, jak się programuje taki komputer. Zresztą, zobacz, tutaj na biurku u niego gdzieś właśnie widziałem takie pierwsze kartki. O, proszę bardzo, zobacz sobie. To jest taka kartka. To jest program. To jest program. To jest program. Ciekawe. Kartka, jest... teksturka taka. Część adresowa z dziurkami i z numerkami. Tylko ja postaram do... się zeskanować chyba to i wrzucić jako ciekawostkę, bo to jest ym, taka karta, którą programowały się stare komputery szpulowe jeszcze. Takie. A jesteś pewien, że to nie jest zastrzeżone? no bo ciekawe, co to za program tutaj jest, ale tego pamiętam, że tego było cała masa, no jak widać minęło 30 lat i one dalej funkcjonują jako taki notesik. moja tata tego używa jako notes po prostu. Tego było naprawdę zatrzęsienie zawsze. Te dziurki tutaj, to jest właśnie jakieś instrukcje dla dla komputera, który miał to jakoś tam odczytywać. Zawsze sobie wyobrażałem, że te dziurki są okrągłe, takie jak robi dziurka, a tutaj są prostokątne. No to masz na pamiątkę ode mnie w takim Dziękuję razie. Dziękuję bardzo. To właśnie z pierwszym komputerem tutaj się spotkałem, później uczyłem się tutaj programowania w Basic'u, jeszcze nie w Visual Basic'u, tylko w samym Basic'u. Brzmi Był były... groźnie. <głos》> brzmi groźnie. No i było to koszmarne, bo zupełnie nie byłem w stanie tego pojąć. Tam jakieś takie prostokąciki były i tak nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi w tym programowaniu. To jeszcze przed Windowsem. W ogóle Windowsa jeszcze można. wtedy nie było. No właśnie, wszystko się programowało w ciemno, a dopiero potem coś się pojawiało, a jak się zrobił chociaż drobny błąd, no to nic się nie pojawiało, bo nie okay. działało. Dopiero, dopiero Windows jak powstał, no to się to zmieniło, że to można było po prostu od razu widzieć i że coś nie działa, też było widać. No ale to taka dygresja a propos tego miejsca, z którego nadajemy, bo w gmachu fizyki, ja rozpocząłem pracę tutaj na Wydziale Fizyki przy multimedialnym środowisku nauczania fizyki. Bardzo ciekawy projekt. Zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany, na stronę fizyka.pw. Tam można, właśnie trzeba do notesu naszego wrzucić też, można tam się zapisać na listę subskrypcyjną dotyczącą materiałów, które będą na wolnych licencjach udostępniane uczniom, nauczycielom do nauki fizyki w liceach, w szkołach ponadgimnazjalnych. Czy to będzie w pełni wolna licencja, czy może edukacyjnie wolna? Ja Ci powiem, to nie zależy od Wydziału Fizyki, od władz Wydziału Fizyki, bo ten multimedialne środowisko jest tworzone na zlecenie, to znaczy wygraliśmy konkurs w ministerstwie i jest tworzony po prostu program i podręcznik i parę innych rzeczy, m.in. zdalne laboratorium. No, Mogłabym długo o tym mówić, ale to nie o to chodzi. W każdym razie my przekazujemy później efekty tego konkursu, efekty naszej pracy ministerstwu. A co zrobi z tym ministerstwo? Myślę, że będzie to wolny podręcznik. Tak jak to wynika z dotychczasowych działań ministerstwa i z tego programu "E eSzkoła, i z tych projektów, które właśnie możemy oglądać i śledzić. Także prawdopodobnie już niedługo będzie, będzie zupełnie nowa jakość edukacji w szkole, szczególnie w liceach, a no, w nadzieję. szkole podstawowej pewnie również. Ministerstwo postanowiło po prostu zapłacić więcej za wytworzenie podręczników i systemu edukacji niż płacić dotacje dla wydawnictw, które wydają podręczniki papierowe. Jasne, to jest zdecydowanie lepsza opcja. No zobaczymy jak to się sprawdzi. W każdym razie już jest kilka filmów na przykład stworzonych w tym projekcie. To będę musiał sobie to poprzeglądać. Tutaj do klasy. Strony obejrzę, czy coś jest strony obejrzeć czy co jest. Powinna Powinno wykład. być. Jest tam już link do tego podręcznika. Można go oglądać właśnie. On, jest, on już, już jest wolny, z tym że jeszcze forma nie jest dopracowana. Ona taka jest robocza troszeczkę, ale już cała treść pierwszego tomu jest dostępna, do końca sierpnia ma być również drugi tam fizyki. Multimedialny podręcznik na podstawie podręcznika mojego taty, bo to on jest tutaj głównym autorem treści te, te, tego multimedialnego podręcznika. Natomiast animacje tworzone na podstawie szkiców, które mój tata przygotował, właśnie powstają do tego multimedialnego podręcznika. No i są zaskakująco dobrej jakości. Ja tylko tutaj taką sugestię zgłosiłem, to nie jest oczywiście moja działka w tym projekcie, ale te filmy mają podkład muzyczny i ja prosiłem, żeby, tak zasugerowałem, żeby tego podkładu nie było, bo jak widziałem moje dzieci oglądające różne materiały, no to oni słuchają swojej muzyki, a oglądają film, który jest z lektorem i wtedy to nie koliduje. No tak, nie ma to sensu, żeby był Natomiast taki. jeśli jest podkład muzyczny, no to właściwie nie można niczego innego słuchać, bo to wtedy się robi kakofonia okay. straszna, ale prawdopodobnie będą dwie wersje, to znaczy jedna z podkładem muzycznym, druga bez podkładu muzycznego. Możliwe, że z innym lektorem też myśleliśmy o tym, żeby uczniowie po prostu mówili, te, te, te teksty lektorskie. To by było ciekawe, a jak z kwestiami w sensie na przykład, żeby to był podkład obcojęzyczny, bo to też mogło być No przydatne. właśnie, to ja właśnie też chciałem uzyskać znaczy dokument, w którym jest ta treść lektorska wpisana, zrobić z tego napisy, takie jak się robi do napisów, znaczy do, do filmów zagranicznych na przykład polskie napisy i można by było zrobić angielskie napisy na przykład, albo udostępnić napisy, no film można by ciszyć, więc można, każdy może nagrać, jeśli będzie na wolnej licencji, każdy będzie mógł nagrać swoją ścieżkę dźwiękową. No proszę, ile do możliwości? No cała masa możliwości, wtedy się otwiera, jeśli to tak uda się zrobić. No więc to źródłowe, znaczy ten źródłowy plik powinien być właśnie umożliwiony jak, naj, jak najszersze korzystanie z niego w, różne, w różny sposób. No ale rozgadałem się na tematy niezwiązane, z, ale troszkę związane z, z wolnymi licencjami i z edukacją, z kulturą wolną, o której również w nowinach Wikiradia opowiadamy. Nie udało nam się zbyt wiele rzeczy wynotować, teraz tak na gorąco wrzucamy. Tak, jakoś jest taka cisza nie wiem tak. dlaczego, ale w sumie coś sesja. się jednak sesja dzieje. Sesja chyba, sesja. sesja tak? to swoją drogą. Nie no, w sumie to jest chyba jedyne wyjaśnienie, jakie mi przychodzi do głowy. Tak, na razie tyle. A, coś jeszcze miałem bo przekroczyła, która jest Wikipedii milion artykułów. Ale nie polska jeszcze. Nie polska. I właśnie była o tym rozmowa, gdzie tu mam. To ja przypomnę może, bo dwa tygodnie temu ostatnio się spotkaliśmy, i od tego czasu, akurat 8 czerwca, mieliśmy nagranie, a 9 czerwca odbył się w Warszawie Editaton takie spotkanie nie tylko wikipedystów, ale tych, którzy tworzą zasoby dostępne na wolnych licencjach archiwalne, czyli można było przynieść swoje zdjęcia np. ze stanu wojennego, zeskanować je i zdigitalizować i umieścić w bibliotece na wolnych licencjach. Przeprowadziłem też rozmowę z Narodowym Instytutem Audio-Wideo, Audiowizualnym, Narodowy Instytut Audiowizualny, Nina, to się nazywa dokładnie. I bardzo ciekawa to rozmowa jest, z której wynikło właściwie tyle, że wydawałoby się, że tam jest dużo materiałów na wolnych licencjach, ale jak od razu na gorąco spróbowałem zajrzeć na tą stronę, to nie udało mi się znaleźć żadnego. Dodatkowo od razu poszedłem do tej pani, z którą rozmawiałem, mówię, no dobrze, no to proszę mi pokazać, gdzie gdzie mogę szukać tych materiałów. Ona tak próbowała też znaleźć i też jej się nie udało. Aha, genialne. Więc e, tak e, to modne teraz chyba jest takie hasło właśnie wolne licencje, że to jest otwarte, wolne. A... To znaczy podejrzewam, że to nie jest modne ogólnie, a raczej na takim spotkaniu. No właśnie, bo potem jak przychodzi co do czego, okazuje się, że wcale nie. Albo się że okazuje, że to jest na przykład niby, niby creative commons, ale mhm ze wszystkimi możliwymi ograniczeniami, tak? No właśnie, dlatego warto trzymać się tych licencji, które są już jasno określone, a nie tworzyć jakichś własnych Otwarte, otwarte zasoby edukacyjne na przykład, ten, ten pomysł. Wolna licencja edukacyjna, tak? O to Wolna to... licencja edukacyjna, to wszystko takie stanie się niejasne. Jeśli to będzie creative commons, uznanie autorstwa na tych samych warunkach, nawet jeszcze niekomercyjnego użycia, no to, to, to wszyscy będą wiedzieli, do czego się odnosi. Tak, ale chodzi mi o to, że jak to jest creative commons, na tych samych warunkach, na tych samych warunkach to jeszcze, ale tylko niekomercyjne i na przykład tylko edukacyjne, no to wtedy już nam się z tego robi w zasadzie zamknięty materiał, tak, z który niewiele można zrobić. No właśnie o to chodzi, i dlatego no coś się zmienia, ale idzie w dobrym kierunku w każdym razie, żeby to coraz bardziej uwalniać. No jest coraz lepiej, tak. Mm -hmm, no chyba tak. Tak mi się wydaje. Więc jest i nagranie właśnie tej rozmowy w Wikiradio dostępne, jest nagranie, takie streszczenie wystąpień tych, którzy, Szwedów, którzy, Szweda, który przyjechał do Polski z tym projektem i też pewnego pana już w tej chwili nie pamiętam, jak się nazywa, Niemca, który opowiadał o ich doświadczeniach, o tym, jak będzie wyglądał projekt w 2013 i 2014 roku tego właśnie zbierania archiwalnych materiałów dotyczących no, tego wybuchu wolności w, na przełomie 80. i 90. lat. To było takie streszczenie Tomasza Ganicza, który mi po prostu prze mm -hmm. przetłumaczył w streszczeniu, o czym mówili rozmówcy, o czym mówili ci wykładowcy. Oprócz tego byłem na ciekawym spotkaniu z chińskimi blogerami. O! To widziałeś też ten materiał? Tego materiału nie widziałem. Jakoś A on mnie umknął. jest chyba też na, na, na wiki radio. Tyle się hmm. wydarzyło, że tak trudno mi to już w tej chwili ogarnąć. Zaraz sprawdzimy wiki radio. Podcasty. Podcasty Info powinno być, zaraz zobaczymy, czy jest. Nie pamiętam, właśnie czy ten Wiki Radio już też jest w subdomenie podcasty Info, czy nie. Chyba nie, ale niedługo będzie. Bo to jest kwestia tylko właśnie. Ja wszystko teraz staram się jak gdyby wrzucić w wszystkie podcasty, które, których, które produkuję albo z którymi mam do czynienia, żeby były w subdomenie podcasty info, żeby to łatwo było, można znaleźć. No tak, tak by było najwygodniej. Ale przez Wiki Radio też można dotrzeć do tych podcastów. Tam jest chyba taki link bardziej bezpośredni. Zaraz zobaczymy. Tutaj jest na stronie naszej głównej wikiradio.org. Jest link do podcastu. Na tej naszej jeszcze wiki, tak? Tak, jeszcze wiki. Nie mam czasu, żeby się tym zająć i to zmienić na razie. A myślę, że jak już zmieniać, no to na coś lepszego. Chyba zdecydowanie powinno być. Tutaj jest bardzo szybki internet, ale on tak czasami jakoś się zawiesza. A jest, oczywiście jest. Z tego linku można wejść do Wikiradia. I zobaczyć ostatnie audycje, bo one często są publikowane bez specjalnej informacji na ten temat. Nowe granice debaty publicznej w Chinach to godzina i 43 minuty spotkania, które odbyło się w, w siedzibie fundacji, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przy ulicy Zgoda 11, a zorganizowało je POLIS, Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy. 12 czerwca się odbyła ta konferencja. No tak próbuję namówić to Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy na to, żeby nagrywali takie spotkania i umieszczali je w swoim strumieniu, niekoniecznie w Wikiradiu. No i właśnie z Hanką Nowicką się spotkałem, wyobraź sobie, o. która w zeszłym roku pomagała nam przy Wiki lubi zabytki. No, i ona bardzo się zapaliła do tego pomysłu, więc może coś z tego będzie, może będą, będą z tego audycje, które będą dostępne. Bardzo ciekawa ta debata o tym, jak, jak blogerzy mają w, w Chinach. Znaczy, jakie jak, jak boje toczą z władzami. W jakim języku? No, oni mówili po chińsku, <laughs> ale był tłumacz, oczywiście, częściowo po angielsku. No, spotkanie prowadził Tomasz Sajewicz, więc korespondent Polskiego Radia w Chinach, który spędził tam sporo, sporo czasu. Także dużo ciekawych opowieści podczas tej ponad godziny spotkania. Warto posłuchać, jeśli ktoś ma ochotę, to proszę szukać w podcastach Wikiradia. To też tego linka trzeba by było tutaj wkleić do nas, do Etherpadu. Już wklejam. I to chyba na razie wszystko, a nie, jeszcze jedna audycja jest, tylko na razie jej nie ma w Wikiradiu, rozmawia, znaczy była taka debata czy, czy takie spotkanie w klubie w net na temat, na temat praw autorskich i ten, ten zapis najłatwiej do niego dotrzeć poprzez blog wolnej anteny, bo spotkanie organizowała właśnie wolna antena, Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Radiowej, Wolna Antena, wolnaantena.blogspot.com. Prawo autorskie Wiesław Johan, emerytowany sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Jest też, znaczy miał też dużo do czynienia z prawem autorskim. Jest to takie trochę spojrzenie wstecz, to znaczy tak nie za dużo było wątków dotyczących tego, co się dzieje w tej chwili w internecie, ale, ale no, takie główne, podstawowe zagadnienia dotyczące prawa autorskiego dobrze były omówione i warto też zapoznać się z tym, z tym poglądem sędzi, byłego sędziego, który orzekał w takich sprawach, więc to w sumie dość ważna osoba, bo no, w tej chwili wiesz, no, każdy sędzia może coś innego Orzec. I to mnie zawsze przerażało. Szkoda, że nie mamy wprost czegoś takiego, jak jest w Stanach, że jak w jednym coś orzekną, Precedens, to to już tak? się tak przenosi na drugie. To chyba ma jakieś swoje ograniczenia, ale mimo wszystko takie założenie, tak, że prawo powinno być w miarę jednolite, tak, by się przydało. No pewnie też można się powoływać na precedensy no, i chyba to pewnie coś... też może wpłynąć na decyzję sędziego. Ale... To znaczy wiem, że w Polsce i w Stanach jest to jakoś inaczej, tak? Że w Stanach mm -hmm. jest to oficjalnie, a w Polsce jest to jakoś chyba Wielki, W Wielkiej Brytanii w ogóle jest tak, że tam tylko na precedensach się właściwie, że taki był wyrok sądu w tam XIX wieku i teraz proszę, w związku z tym, że wtedy był taki, no to teraz trzeba wydać podobny wyrok, bo na tym się musi sąd opierać. I tych precedensów bardzo dużo się wyciąga właśnie, znaczy, żeby, żeby jak gdyby ocenić kolejną sprawę. No to jeszcze ten link też wrzucę do Eterpadu. Kolejna rzecz to ty znalazłeś coś na wikisłowniku. Na Wikisłow... wikisłowniku zostały wprowadzone nowe elementy opisu poszczególnego hasła. Są to rzeczy, o których ja się przy okazji tego wprowadzenia w ogóle dowiedziałem, że coś takiego jest. To są hiperonimy, hiponimy, holonimy i meronimy. Teraz nie jestem pewien do końca, które jest które, ale y, może ja spojrzę będzie. Tu są zasady tworzenia chas. Tak, w zasadach tak. tworzenia chasów jest to opisane właśnie tam, chcę zerknąć. Y, i to jest, myślę, bardzo przydatne przy tworzeniu tego typu słownika. Jak się poznaje obcy język, to warto znać takie zależności. Hmm. Źródła, gwarowe, transliteracja, gramatyka, numeracja. oj ale tego dużo. To by się przydało podzielić na jakieś podstrony moim zdaniem, no ale dobra. Zrosty, yy, rodzajniki może tak, hiperonimy, jest, jest. Hiperonimy są to wyrazy o znacznie szerszym i nadrzędnym, z, y, nadrzędnym do opisywanego, na przykład y, samochód, y, pojazd, hiponimy y, o węższym, czyli pies, jamnik, holonimy oznaczające całość zbudowaną z opisywanego słowa, wagon, pociąg i meronimy oznaczające część składową, czyli las, drzewo. Zastanawiam się, jak to rozwiązać, bo to zostało wprowadzone jako standardowy element hasła w wikisłowniku i po polsku to jest dosyć przydatne, bo to jest różne słowa. Zastanawiam się, jak to rozwiązać w Esperanto, bo w Esperanto te słowa są słowami pochodnymi, tak? nie są to całkiem nowe słowa, oddzielne, tylko to są formy słowa. Tak? I teraz pytanie, czy umieszczać je w tam, gdzie się umieszcza słowa pochodne, tak? takie, które mają tylko inną końcówkę, czy umieszczać je właśnie w tych sekcjach? I toczy się dyskusja na to ten znaczy, temat? znaczy, tego tematu jeszcze nie poruszałem, bo na razie to wczoraj chyba, czy przedwczoraj przed się pojawiło, zaraz niech spojrzę, 21 czerwca jest ogłoszenie, także, także to jest nowe w ogóle rozwiązanie. No to dla specjalistów dosyć wąskiego kręgu chyba. To znaczy wydaje mi się, że jak się człowiek uczy języka, też warto znać tego typu, mm -hmm. tego typu powiązania między słowami, tak? Jest to jakby przy nauce bardzo przydatne. No tak, ale też znalazłem informację, że dzisiaj, 22 czerwca, w Poznaniu odbywa się Wiki Grill który nie odbył się na początku miesiąca z powodu złej pogody. Dzisiaj jest chyba piękna pogoda. Dzisiaj jest, moim zdaniem, straszna pogoda, bo jest taki gorąco, że się wytrzymać nie da. Tu jest fajnie. tu mi się podoba, bo tu są duże pomieszczenia, w sensie wysokie i wysokie, jest chłodno. Tak, z 5 metrów ma wysoki, wysokości chyba to ta, pomieszczenie, Tak, w podejrzewam, jesteśmy. że te ściany też są jako że stary budynek dosyć gruby w związku z tym, mhm. to też poprawia, że jest chłodniej w budynku. Także także mimo że okien nie można otwierać. Mimo tutaj. że okna są zamknięte na głucho i są podwójne z tego, co widzę co najmniej. Tak, tak to taki jeszcze stary, stary system dwóch okien. Jedno się otwierało na zewnątrz, drugie do wewnątrz, a tutaj chyba oba są do wewnątrz otwierane. Ym, ale wracając do wikisłownika jeszcze. No. Ym, rosyjska, znaczy rosyjski język przekroczył ym, 15 tysięcy, tak dobrze widzę? Tak, 15 tysięcy haseł, Także to, mm, fajnie, że się to tak rozwija, to jest informacja z 12 czerwca jeszcze. Także to tyle by było z Wikisłownika. Mam nadzieję, że te nowe wprowadzenia się upowszechnią. Na yy, teraz chyba przejdziemy do tablicy ogłoszeń wikipedyjnej. Mm -hmm, no właśnie, ja już przeczytałem to jedno ogłoszenie. A, bo to jest Grill, ok? E tak, tablica ogłoszeń Wikipedia o Grillu. A wcześniej była informacja o tym, że mm, że w tegorocznych wyborach Fundacji Wikimedia startuje jeden Polak, Michał Buczyński, który kandyduje do Komitetu Rozpowszechniania Funduszy. Na stronie wyborów można zapoznać się z kandydaturami oraz zadać kandydatom pytania. Głosowanie trwa do 22 czerwca, czyli dzisiaj. Jeszcze, jeśli ktoś jeszcze nie oddał głosu, to to jeszcze może zdążyć prawdopodobnie. Wszyscy, którzy są uprawnieni do głosowania mogą oddać głos za pomocą strony, która tutaj, w, której link jest podany właśnie w, ogół, w tablicy ogłoszeń. Ponadto trwają tradycyjne wybory do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Społeczność wybiera trzech członków na dwuletnią kadencję. To jak kto jest uprawniony do tego głosowania? Tam są dokładne wymogi na stronach tych głosowań. Generalnie aktywni użytkownicy nie powinni mieć problemu. Tam jest chyba 30 edycji w ciągu ostatniego miesiąca i w ogólnie ileś tam edycji, nie pamiętam dokładnie, ale to są jakieś takie małe wartości. Mhm, Także jak, to, jak ktoś jest aktywny, to bez problemu powinien móc zagłosować. No to zapraszamy. Jeszcze jedna informacja. Ktoś tam zmienił nick, to może nie aż tak ważne. To znaczy, to jest o tyle istotne, że jak się kogoś zna pod starym nickiem, to warto wiedzieć, że on zmienił tego nika, także jeżeli ktoś ma sporo edycji, to jest proszony właśnie o zamieszczanie takich ogłoszeń. Tutaj Olga 007 na Soldier of Wasteland zmieniła Soldier. nick. Soldier mm -hmm. of Wasteland, tak bym to przeczytał. Ciekawe zmiany tych nazw użytkownika, ale prawdopodobnie jak się wejdzie na stronę użytkownika olga 007, to się tam tą informację też uzyska. To znaczy prawdopodobnie jest przekierowanie, zaraz mhm. zobaczymy. Albo, albo jakaś informacja, bo tak widziałem, że jak ja zmieniałem nazwę użytkownika, to też była taka informacja i ona chyba cały czas funkcjonuje. No i jeszcze jedna ważna informacja z 18 czerwca. Jest przekierowanie, tak? Jest, no właśnie. Szukamy czwartego członka zespołu zachodniego Wiki Ekspedycji 2013. Wyprawa odbędzie się w dniach 19-28 lipca na terenie województwa dolnośląskiego. Cechy idealnego kandydata to czynny udział w projektach Wikimedia, zainteresowanie fotografią, posiadanie własnego aparatu i laptopa, podstawowa znajomość języka angielskiego lub czeskiego. To akurat nie wiem po co. Zespół jest międzynarodowy, A żeby się z tym trzeba się jeszcze niestety jakoś dogadywać w którymś z, z tych języków. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy adam.kliczekmałpa.gmail.com. To Kli zamieścił to ogłoszenie. No mi się chyba nie uda niestety ze względu na nowe obowiązki w pracy wybrać, chociaż to już któryś raz, który bym chciał się wybrać, ale czas na to i obowiązki nie pozwalają niestety. I z 17 czerwca w kawiarence na podstronie technicznej pojawiają się komunikaty o najnowszych wydarzeniach ze środowiska technicznego Wikimediów, w telegraficznym skrócie i prostym językiem. To ciekawe, to trzeba by było zerknąć tam do, do tej kawiarenki w takim razie. Kwestie techniczne pod wesołym encyklopedystą kawiarenka się nazywa. Tutaj linka też przekieruję, znaczy umieszczę w naszych notatkach. Właśnie, jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że dzisiaj nagrywamy audycję, bo nie będziemy nadawać jej na żywo, a to w związku z tym, że w media, w spółdzielni MediaWnet będą wybory dzisiaj takie pośrednie. Tak, to powodzenie na wyborach w takim razie. No właśnie, bo pierwszy termin był w zeszłym tygodniu i nie zebrało się kworum mhm. w tej naszej grupie członkowskiej. Nie robicie czegoś takiego jak Wikimedia, w sensie 15 minut i drugi termin? Tak powinno być wymyślone od razu, ale ten termin nie był ogłoszony wcześniej, mhm. bo można było ogłosić, że pierwszy termin jest 20, tam 20 czerwca na przykład o godzinie 15, a drugi termin od razu ogłosić też, że jest mhm. 15 minut później czy 20 minut później, ale tego nie zrobiono i dopiero Dopiero na tym pierwszym spotkaniu ogłoszono drugi termin, który musi być ogłoszony na tydzień przed Aha, okay. tym, tym drugim terminem. Więc dzisiaj się spotykamy. Ciekawe jest, jak ta demokracja w sumie, bo to demokratyczne bardzo ciało, spółdzielnia, mm -hmm. funkcjonuje. Zauważyłem, że bardzo dużo osób nie, nie zna reguł, nie zna statutu, nie bardzo wie. Jak to powinno wyglądać? A próbowaliście demokracji płynnej? To znaczy? Jest taki pomysł i to się na specjalnym oprogramowaniu opiera nawet. Znaczy zostało wymyślone do tego specjalne oprogramowanie, mhm. które polega na tym, że pierwotnie każdy ma jeden głos, ale może ten głos przekazywać w poszczególnych na przykład sprawach konkretnym osobom. Mhm. I to jest, wydaje mi się, bardzo wygodne rozwiązanie. Ciekawe bardzo. Mhm. Warto by było, myślę, to gdzieś tam. Tutaj też można było wystąpić, znaczy jak ktoś nie mógł przyjechać, to mógł przekazać pełnomocnictwo. Tak. No tylko, że w formie papierowej tam. No, no to taka technologia. To jest, no tak, tak, ale to no, nie da się, tak wszyscy nie mają dostępu non stop do internetu. Fajnie by było, gdyby tak było rzeczywiście, że każdy w komórce ma i, i na przykład demokracja bezpośrednia mogłaby się odbywać zupełnie w inny sposób. Jest pytanie, czy jesteś za referendum, byłoby można bardzo szybko przeprowadzić wtedy. No tak. Nie byłoby takich kosztów, jak teraz będą w związku z, z referendum o odwołaniu prezydenta Warszawy. Mhm. Zakładająca się niedawno partia, nie jestem pewien czy ona już się założyła, Demokracja Bezpośrednia właśnie, mhm. proponowała, żeby prowadzić wybory i referenda elektronicznie, i zaproponowali w tym swoim rozwiązaniu bezpłatne łącze internetowe dla ludzi właśnie w tym celu, żeby mogli zagłosować. Mhm. Także to jest pomysł ciekawy, ale mnie troszeczkę odrzuca, jak się proponuje bezpłatne rzeczy przez państwo robione, to takie jest trochę ryzykowne. Znaczy wiesz, to, to jak się to tak centralizuje, to potem łatwo to zmanipulować, bo wystarczy w jedno miejsce uderzyć i tam zmanipulować i to wszystko wtedy mhm. zupełnie inaczej wygląda niż powinno. Natomiast no tak. jak tutaj widzisz po prostu fizycznie, że przychodzi ilość tam ludzi i rozmawiasz z nimi w trakcie tych wyborów, mhm. no to wyrabiasz sobie własne pojęcie, widzisz, jaka frekwencja jest, ile i jakie będą mniej więcej wyniki, a poza tym ogłoszenia są wywieszane na tych komisjach wyborczych, i widzisz, jak twój okręg głosował na przykład. No i to takie wtedy czujesz tą demokrację, a tak jakbyś miał SMS a wysłać to tak nie za bardzo wiadomo co się z nim dzieje dalej. Ja szczerze mówiąc chciałbym głosować, tylko w tym momencie jest też taka możliwość to oprogramowanie demokracji płynnej to umożliwia, że na przykład głosowania są jawne i tajne, także można zrobić jawne głosowanie wtedy mhm. i to też jest no to pewne było, zabezpieczenie. Tak, to byłoby większe zabezpieczenie na pewno. Ale z tego co wiem, to jeszcze serwery i, i ta cała informatyka, która wydaje nam się tak świetna i doskonała, nie poradziłaby sobie z takimi wyborami, które były Z takim e natłokiem online. Tak. osób. Mm -hmm. no to... Z takim natłokiem w jednym czasie y, informacji, które są do przekazania. Ostatnio się dowiedziałem, y, że był robiony elektroniczny, znaczy kiedyś był robiony elektroniczny egzamin, y, y, jeszcze jakiego ja zdawałem, a ostatnio rozmawiałem y, z osobą, która teraz go niedawno zdawała i y już jest nieelektroniczny. I to mnie bardzo zdziwiło, A, że, że był elektroniczny i zrezygnowano z tego rozwiązania. Mhm. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć dzisiaj, to strona Wiki lubi zabytki, która nabrała rumieńców, stała się już aktywna, bo taką propozycję oglądaliśmy na spotkaniu w Krakowie, ale ona jeszcze wtedy nie była zlinkowana, nie było linków. Chociaż widzę, że do mapy na przykład nie działa nadal ten link. Natomiast działają już wykazy. Znajdź obiekt wśród przygotowanych tabel z zabytkami, a następnie kliknij, prześlij zdjęcie przy odpowiedniej pozycji. To jest duże ułatwienie. To właśnie ta nowa strona, która prezentowana była podczas spotkania Wikimedia Polska w Krakowie, już zaczęła funkcjonować ale jeszcze nie wszystko na niej działa. No do września jeszcze trochę czasu, pewnie latem będzie, będą mieli ci, którzy tworzą tutaj też więcej czasu na to, żeby ją uzupełnić, chyba, że po prostu tutaj coś internet mi nie zdziało. Jeszcze raz kliknę, nie, nie znaleziono, jeśli chodzi o mapę. Tutaj takie ładne są dwa obrazki, właśnie jeden kieruje do baz danych, a drugi do mapy, tak żeby zobaczyć pineski na mapie OpenStreetMap prawdopodobnie. Z tego chyba oprogramowania korzysta. Wiki lubi zabytki. Yy, ogłoszenia drobne. Czy mamy coś z ogłoszeń drobnych? Jest. Czy ktoś orientujący się w temacie mógłby mi pomóc w przetłumaczeniu tych kilku linijek Na przykład To drobne ogłoszenie rzeczywiście. Ja nie będę cytował, bo nie wiem jaki to język nawet. Yy, ktoś nie napisał też. Co to za język? To jest pewnie pierwszy test, czy ktoś się zna na temacie, czy jest w stanie język rozpoznać. Tak, googlowałem to, ale to jest interpretacja, którą znam. Umieszczałem ją w samym artykule na wiki. Potrzebne mi dosłowne tłumaczenie, a internetowe strony tłumaczące z niektórymi słowami sobie nie radzą. To jest łacina chyba, bo jest tłumaczenie z łaciny nagłówek. No tak, w nagłówku nie przeczytałem nagłówka. Format ePub na Wikibooks. Szukamy osoby, to bardzo ciekawy temat, która wie, czy da się na Wikibooks zaimportować format plików ePub. To są te do czytników coś takiego. Do tak? czytników, tak, do, do Kindla, do, do różnych czytników elektronicznych książek. Chodzi o możliwość pobierania treści podręczników do takiego formatu. Dobrze byłoby, żeby. a nie wiem, a wy, wyeksportować można z, z Wikibooks w eee, tym formacie? No to właśnie, wygadamy. jest pytanie, żeby to zrobić. Na razie można Nie eksportować... jest pytanie, żeby importować, zaimportować eee, format. Pobierania tryków. treści faktycznie. Mhm. A dobrze byłoby, żeby też można było wyeksportować, żeby można było na swoim czytniku z Wikibook skorzystać. Tylko PDF-y ostatnio widziałem, także wydaje mi się, że nic się nie zmieniło ostatnio w tej sprawie. No bo ciągle nie ma jednego formatu, który obowiązuje w różnych czytnikach. PDF pewnie ciągle jest tak w czołówce, ale jest bardzo taki ciężki. No PDF jest dziwny, tak. No to taka prośba tutaj. I to już wszystko z ogłoszeń drobnych. Chciałem, żebyśmy zajrzeli też na stronę Free Music Archive, tam ostatnio sporo nowych rzeczy się pojawiło. Tak jak każde takie archiwum internetowe wzbogaca się coraz bardziej i warto zajrzeć, żeby poszukać sobie jakiejś muzyki, która ma być ilustracją, Chyba to, co się ostatnio zmieniło, tak mi się wydaje przynajmniej, może wcześniej tego nie zauważyłem, to to, że można wyszukiwać według licencji. O, to bardzo przydatna e, funkcja. Tylko jak ja do tego dotarłem, to w tej chwili hmm, chyba nie uda mi się dojść. Tak, jest rzeczywiście, jeśli się kliknie Search Music, po pra w prawym górnym rogu jest tutaj tak, taki rozwijany mhm. menu, to, to search results 62506 już jest w tej chwili plików znalezionych, bo nie wrzuciłem żadnych ograniczeń. Wszystkie pliki tutaj wyskoczyły i można wybierać według stylu, według artysty albo tytułu utworu, według rodzaju muzyki, czasu trwania tej muzyki na przykład, to też bardzo cenna wskazówka, bo jeśli ktoś ma filmik, który jest już zmontowany i trwa 4 minuty 36 sekund, no to szuka dokładnie takiego utworu albo troszkę krótszego ewentualnie. I, i tutaj można no, narzucić te warunki wyszukiwania. Tempo, jakie ma utwór można wybrać very slow, slow, medium fast i very fast, takie podstawowe określenia, no i licencja, Creative Commons licencja, jest BY, oczywiście wszystkie tutaj licencje, e, chyba wszystkie są i Public Domain jest również i jest wszystkie również Allows know. for Commercial use, czyli e, też rodzaj Creative Commons, ale inna troszkę e, i też jest e, Allows for Use in a Remix or Video to w sumie można by było znaleźć odpowiednią creative commons, ale jak ktoś szuka konkretnie do tego celu, to może łatwiej mu w ten sposób wyszukiwać. Może ktoś tą akurat zna, tak? To no, no, znaczy potrzebuje, żeby właśnie komercyjnie używać i nie chce się zagłębiać w treść tych creative commonsów, mhm. no to po prostu klika to i pewnie znajdzie też creative commons różne utwory. Także warto zajrzeć, jeśli ktoś komponuje muzykę, to też może tutaj umieścić oczywiście swoją muzykę jak najbardziej. Zapraszamy. freemusicarchive.org. Link do tej strony z sercem już tutaj kopiuję. W takim razie... Ty jeszcze nie skopiowałeś tego, nie? nie? Nie. Dobrze, już wrzuciłem do notatek. No to jest kolejna rzecz. Tak dzisiaj spisu treści nie przedstawiliśmy, bo... Bo on się tworzy na bieżąco. Bo tworzy na bieżąco. Jeszcze mamy chyba parę rzeczy, o których mieliśmy powiedzieć z, właśnie z notesu naszego. Przypominam etherpad.wikimedia.org slash wikiradio. Bardzo dobre, przydatne narzędzie. Tak, to takich. z tego, co przed chwilą tak wrzucałem na bieżąco, wczoraj trafiłem znowu na encyklopedię fantastyki, Tak. tylko niestety ona leży odłogiem. Od mhm. zeszłego roku nikt tam nie edytował, także jeżeli ktoś miałby ochotę coś o fantastyce poedytować, to poza Wikipedią, gdzie sporo można, ale są wątpliwości czasami co do encyklopedyczności, to jeszcze jest oddzielna encyklopedia fantastyki na Wikia. Tak? Ale znalazłem też wczoraj drugą, mianowicie współfinansowaną ze środków unijnych program regionalny, ale niestety jest ona tylko dla rady programowej dostępne. to znaczy nie można się zarejestrować tak z ulicy, tylko, tylko jest jakaś tam grupa osób, która ma prawo to edytować. Tutaj jesteś doktorzy, się wypunktowali, także w ten sposób zostało to zrobione i to jest też ciekawe wykorzystanie techniki wiki, także jest to zamknięte do edytowania, tak, ale otwarte do wykorzystania. No jak widać... To chyba na pewnym etapie rozwoju jest potrzebne, bo jeśli mało jest edytujących edytujących i mało jest użytkowników tacy, takich, którzy byliby w stanie oczyszczać z, tych, z tego spamu, na przykład mhm. mechanizm wiki, no, tak. no, to, no to trzeba ograniczyć dostęp mhm. prawdopodobnie. To znaczy podejrzewam, że tutaj jest to raczej takie założenie, że być może te osoby dostaną jakąś kasę za to, tak? i i dlatego jest to nie dla wszystkich, a tylko dla tych osób edytujących. I to jest aktywne rozwiązanie z tego, co widzę, bo 22 czerwca, 12.40 ostatnia edycja, mhm. także, także coś tu się dzieje. A mamy w tej chwili 13.27. Tak. No może uda się dzisiaj umieścić audycję tak, żeby posłuchali jej również słuchacze Radia Wnet. Na 16. Na 16 zobaczymy. No właśnie, otwarte zasoby. Jeszcze miałem przypomnieć o tym, że jest taka strona, że tutaj sporo jest, też można wyszukiwać właśnie przez, przez licencję. Rodzaj zasobu są e-booki, e-podręcznik, gry, kursy online, muzyka, narzędzia, prawa do użytkowania nieskategoryzowane, nie wideo, wiki, zasoby akademickie, zasoby edukacyjne, zdjęcia i grafiki i wszystko można sobie zaznaczyć, jaka to ma być licencja, co chcemy znaleźć. To też rozwijający się dość szybko serwis, który też jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie Autorstwa na tych samych warunkach. To tylko takie krótkie przypomnienie, to też rzucę jeszcze do naszego Etherpadu. To w takim razie ja nie pamiętam już, czy o tym kiedyś nie wspominałem, ale w końcu się udało, mianowicie Partia Libertariańska swoje logo udostępniła na wolnej licencji. Jest to oficjalnie opisane. Uznanie autorstwa 3.0. Swoje logo? tak? Swoje logo partyjne, hmm. tak. To znaczy co, każdy teraz może używać tego loga? Tak. Ciekawe. To ta partia coraz bardziej mnie interesuje, chociaż tak ciekawe są założenia. Ty mówiłeś dzisiaj o nowych też rozwiązaniach, o płynnej demokracji. Yy, tak, ale to tutaj chyba, nie wiem, czy zostanie wprowadzone. W tej partii, tak, yy, rozwiązania. To znaczy, to, na, to inna partia, tak? Partia Demokracja Bezpośrednia o tym mówiła. Yy, myślę, że parę osób z Partii Libertariańskiej też, też by było za tym, oczywiście odrzucając tą możliwość bezpłatnego dostępu tak, dla obywateli. Bo to, to już się nie mieści w założeniach. Tylko niestety jeszcze na stronie są wersje PNG, ale już dzisiaj widziałem, że ktoś pod, proponuje, znaczy przygotował do wrzucenia wersję SVG, tych, czyli wektorowych tego logo. No ładne to logo, jest bardzo takie skrzydełka. Logo jest stworzony też w ramach konkursu takiego bez że tak powiem, to znaczy uznajowego Wśród symbatyków, także to zrobił jeden z użytkowników. po prostu z osób zainteresowanych. Mi też się podoba. No właśnie, ale uznanie autorstwa i trzeba uznać autora, a kto jest autorem nie jest napisane, czy to jest pan Maciej Dudek właśnie? niech ja się tu przyjrzę to znaczy Maciek Dudek jest autorem tego wpisu, tak? A no właśnie, jak a kto jest autorem autorstwo tego logo? To też było moje pytanie do, do, do sędziego, czy jest w Polsce jakaś instytucja, która zajmuje się ochroną praw autorskich osobistych? Bo jest instytucja, która zajmuje się ochroną praw autorskich majątkowych to jest za między innymi Tak. ale czy ktoś się zajmuje ochroną praw osobistych, to czy jakaś organizacja, bo one są natorycznie łamane, te prawa. Tak, tutaj mamy w tym wpisie, nie wymagam określonego sposobu oznaczenia grafiki. No ale kto to tak napisał? Napisał tak Maciej Dudek, tak, czyli wychodzi na to, że jakby się chcieć uprzeć, to trzeba by Maciej Dudka poddawać jako autora, ale on tego nawet nie wymaga, więc w zasadzie to... Ale by go... wymaga tego prawo tego licencja on tego, wymaga, tak. On tego nie musi wymagać. Prawo mhm. w Polsce wymaga podania autora, ale jeśli autor oczywiście może, uz może chyba uznać, że, że, nie, że, że występuje pod nie wiem nazwą spacja, <laughs> czy czy bez, bez nazwy, czy nie, nie wymaga oznaczenia? No nie wiem, czy to właśnie to są takie drobne. No to jest problematyczne. Ale tak. też ten sędzia, z którym rozmawialiśmy, też mówił, że tutaj trzeba zachować no, nie tyle zdrowy rozsądek w, w ocenie prawa, ale no, tak trzeba się przyjrzeć, jaka była intencja autora, co on chciał. Jeśli no tak. on nie chce, no to okej, okay, to nie ma sprawy. Prawdopodobnie tak, także... sąd to uwzględni, mimo że prawo stanowi, może troszeczkę inaczej, ale nikt nie będzie tego tak ściśle przestrzegał. Jeśli autor nie chce, no to chyba nikt nie, nie, nie założy mu sprawy o to, że. No przede że on wszystkim nie chce. tak, takie rzeczy nie powinny być ścigane z urzędu, tylko na wniosek ewentualnie autora, tak? No właśnie, więc autor, jeśli tak zdecydował, no to chyba nie będzie potem, może potem zmienić. To znaczy wiele, wiele osób w partii, w ogóle to logo jest jakby, na, na partię przeszło, tak, w ramach tego konkursu, Aha. a partia prezentuje takie stanowisko infoanarchistyczne, czyli jeszcze bardziej niż wolne licencje otwarte, nawet się niektórzy zastanawiają, czy oby na pewno y, patenty, tak? rodzaj patentowania jest y, dopuszczalnym rozwiązaniem mhm. myśl libertarianizmu. No ciekawe, jakieś spotkania są tej partii? Y, zdarzają się czasami w Warszawie, ma być jakiś zjazd chyba we Wrocławiu, także, także czasami się ludzie spotykają. No dobrze. Tworzą się nowe partie, no bo już... Chyba ludzie, szczególnie młodzi, mają dosyć takich podziałów na PO i PiS i SLD ewentualnie. Moje pytanie brzmi, czy to jest aby na pewno podział? No więc właśnie, to teraz <laughs> tworzy się podział pomiędzy starym i nowym chyba. No na to wychodzi, tak. No zobaczymy jak to się rozwinie. I co? I to chyba wszystko, czy coś jeszcze masz do wspomnienia? Dzisiaj to chyba wszystko będzie. No to taka audycja niespecjalnie przygotowana, troszkę na żywo nam wyszła, ale chyba też warto o takich rzeczach porozmawiać i opowiedzieć. Gdyby ktoś miał ochotę do nas dołączyć, to zapraszamy. Studio jest mobilne, umieszczamy teraz też zdjęcia z, każdego, z każdej naszej audycji. Tam jest aparat, który tam nas fotografuje co kilka co kilka sekund, co 30 sekund i ja potem wybieram jedno ujęcie, które ilustruje nasze spotkanie. Może uda się z tą karteczką właśnie dzisiaj... O, jest Z tą tutaj. karteczką? O, tak, z tą karteczką, y, która jest programem do komputera. Do gry Tak, może być tak. Może być tak. Y, bo nie wiem, czy uda mi się... Zresztą nie warto chyba skanować ją oddzielnie. Także spójrzmy tam, przez 30 sekund się popatrzymy, a my z Wami się już żegnamy. Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.